Dwa, jeden i startujemy. Cześć Marcel. Cześć wszystkim, dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Marcel Wojtków, Emil Gawin, czyli cotygodniowy poro-podcast w ramach serwisu Co Cotygodniowy prawie, bo w zeszłym tygodniu nas nie było, za co przepraszam. Przepraszam Ciebie Marceli. przepraszam ja wszystkich. Przepraszam też wszystkich, no tak się złożyło, że yy, albo mi nie pasował termin, albo Emilowi i nie mogliśmy się yy, zgadać na nagranie. Tak, na usprawiedliwienie warto dodać, że naprawdę od, poni od, nie, od poniedziałku, od wtorku próbowaliśmy znaleźć jakieś, jakąś chwilę czasu, żeby nagrać podcast, ale do piątku się to nie udało, a w weekendy nie nagrywamy. Bo robimy sobie wakacje, to znaczy walczymy w dalszym ciągu. Znaczy, w sumie ze weekendy też, też nie, było, nie było czasu. No właśnie, w weekend też nie było czasu, więc, więc, no, więc jesteśmy w tym tygodniu. I w tym tygodniu będziemy sobie gadać o alternatywach do programów Adobe'ego, alternatywach do Adobe, aplikacji Adobe Creative Cloud, tych darmowych, tych. Tych płatnych, oczywiście pewnie naj najbardziej będziemy się skupiać na tym, na czym pracujemy, czyli e, Premier Pro i przede wszystkim Adobe After Effects, ale też będzie o e, innych e, aplikacjach. Oczywiście tradycyjnie subskrybujcie, lajkujcie Facebook motionfreaks.pl, e, również Twitter, e, Instagram. I, i na YouTubie, jeśli ktoś e, zamiast nas słuchać, woli m, oglądać e, na żywo nagrania e, podcastów, to e, na YouTubie e, prosimy o e, subskrypcję, ponieważ e, tylko tam na YouTuba subskrybując nas dostaniecie powiadomienia e, o tym, że akurat e, w danej chwili nagrywamy. No, to tyle. Czy jakaś rozbiegłowa? Marcelu? E, mamy taką szybką rozbiegłówkę. już mm, trochę przestarzałe newsy. Ale sobie o nich powiemy i kilka kulturowych, popkulturowych rzeczy tradycyjnie mm -hmm. e, czyli jak jesteśmy przy popkulturze to lecimy e, Marvel na swoim konwencie z, z, z zebraniu, Znowu to, to dzisiaj będzie tylko o mm -hmm. e, zapowiedział trzy seriale w swoim uniwersum MCU MCU Marvela kinowym i teraz też już rozszerz rozszerzającym się powoli na e, serialowe uniwersum mm -hmm. e, zapowiedział trzy dodatkowe seriale do tych, których zapowiedział wcześniej czyli She-Hulk, Moon Knight i Ms. Marvel. Szybciutko i na temat, She-Hulk to jest serial o kuzynce Bruce'a Benella, czyli Halka. On ją musiał uratować, uratować przed śmiercią, przetoczył jej swoją krew, ponieważ ona się wykrwawiała i się okazało, że ona zyskała takie same moce jak Hulk, tyle tylko, że ona potrafiła to kontrolować. No, tutaj już w logikę nie, nie wiadomo, nie, nie, nie wnikamy. Komiksy i historie zmyślone. E, I tu cały myk polega na tym, że She-Hulk była prawniczką. Nie ukrywała swojej tożsamości, także no, często też wchodziła na salę, salę rozpraw y, jako she -Hulk. Mm -hmm. była bardzo dobrą prawniczką i y, y, y, y, mniej więcej na tym ten nowsze komiksy o she -Hulk się opierały, na tym, że ona jest prawniczką y, i te sprawy jej, jej sądowe były w jakiś sposób też powiązane z tymi sprawami, które poza sądem toczyła, czyli jakimiś mm -hmm. tam walkami z super y, Komiksy były bardzo fajne, te nowsze oczywiście mówię, bo tylko te nowsze czytałem o she -Hulk. E, takie lekko komediowe mhm. e, i mocno, mocno osadzone w, też, w tym całym światku prawniczym, ponieważ osoba, która je pisała, e, też była prawnikiem, która potem została scenarzystą i pisała te między nimi komiksy. Mhm. E, no, no i tutaj no, myślę, że to będzie też tak samo jak z filmami dla Ma Ma Marvela, tak samo tutaj z serialami będzie, będzie odkrywanie jakichś nowych gatunków. No tutaj będziemy mieć e, pewnie jakieś takie so, połączenie superboheterzczyzn z e, rozprawami sądowymi, ze sprawami sądowymi, e, z jakimiś sprawami kryminalnymi. E, może to wyjść fajnie, mi się wydaje. A może wyjść e, średnio. A może wyjść średnio, no zobaczymy. No Marvel mm. raczej o to wszystko dba. Mm, robią dobre castingi, mm -hmm. e, scenarzystów tych dobrych zatrudniają, to, to może coś z tego będzie dobrego. Okay. W każdym razie czekam na to. Mm -hmm. Potem mamy Moon Knighta, no to potocznie się mówi, że to jest taka biała wersja, biała Marvelowa wersja Batmana, mhm. ale to tak nie jest do końca. Moon Knight to jest e, e, na, e, najemnik, który mhm. gdzieś tam podczas jak, którejś misji w Egip, wykonywanej w Egipcie e, dokopał się do, do grobowca starego boga egipskiego, który się nazywał kąszu. Mhm. E, który był bogiem właśnie księżyca i och e, ochroniarzem ludzi podróżujących nocą. Mhm. E, no i właśnie Moon Knight, czyli Mark Spector, bo tak się nazywa i, i to jest jego prawdziwe imię i nazwisko, e, i jest takim ochroniarzem ludzi podróżujących nocą, czyli można powiedzieć, że trochę jak Batman. Mhm. Przy okazji też jest, jakim, jest milionerem, no bo był wcześniej najemnikiem, do zarobił kupę kasy i też ma problemy z psychiką, czyli no ma no ma problemy z psychiką tutaj nie ma co tłumaczyć cierpi na rozdwojenie albo nawet mhm. więcej niż rozdwojenie jaźni w jego głowie siedzi kilka osób między innymi właśnie Moon Knight i, i, i kilka innych osób taksówkarz, milioner, detektyw swego czasu też w jego głowie jemu się zdawało, że jest jednocześnie Spider-Manem, Kapitanem Ameryką i Wolverine'em także Coś tutaj Marcel z... urywa Przestałem Cię słyszeć. I A też, ja się nie ruszam sprawdzę. w tej chwili. Zamarłeś? Halo, halo? Halo, halo? Słychać mnie? E, bardzo mocno przerywasz. Coś pewnie znowu z zasięgiem siadło. Mhm. Także sprawdź, e, co tam się... E, sekundkę, zaraz dokończę. I Aha, dobra. E... No, ja niestety... E... Na dziś nie mam żadnych newsów branżowych, ani pozabranżowych, ani popkulturalnych. Ostatnie dwa tygodnie to było jakieś urwanie głowy, jeśli chodzi o klientów, zlecenia, poprawki, jakieś problemy z tym związane. Także nie miałem nawet chwili czasu, żeby się czymkolwiek... Powinno być się lepiej. Okay. Powiedziałeś, że powinno być lepiej, ale Cię nadal trochę niestety przycina ja no tak już Po, po, po wyłączałem wszystkie rzeczy, które mogą nam Dobra. przeszkadzać. No chyba już. Chyba, chyba już, już jest lepiej. Wraca do normy. Dobra. E, no i tutaj. To kontynuuj. Zapowiadam. Ja tylko się tutaj żaliłem e, zanim e, jak na chwilę zniknąłeś, że miałem urwanie głowy przez dwa tygodnie, więc nic mądrego nie powiedziałem. Kontynuuj. Mhm. Ale jest na swoim miejscu. E, także tutaj w przypadku Munnay to się zapowiada taki trochę psychodeliczny serial? Mhm. Też podejrzewam, że będą jakieś sprawy kryminalne, ale też mam wrażenie, że oni mogą mieć w taką stronę trochę dziwności. Jeżeli ktoś jest, tam, jeżeli ktoś jest fanem fantastyki, tak ogólnie, to, to, to jest taki nurt, weird fiction to się nazywa. Mhm. Czyli ogólnie dzieją się różne dziwne rzeczy i mam wrażenie, że tutaj też można, można, można iść w tą stronę. Mogą mieć tą stronę swoim drogą bardzo polecam też komik który jest który był wydany w Polsce. Jeżeli się nie mylę, cztery albo trzy tomy tego wyszły. No i czytając to, to właśnie można się wprowadzić w taki typowy Mudnightowy klimat, czyli ciemność, noc i nawalanie się w sumie poryje. I psychodela. Tak to można, to można tak to określić w kilku. W, w kilku prostych słowach, ale też żeby nie przedłużać i nie opowiadać, tutaj, bo jakbym się rozgada, to pewnie bym cały odcinek znowu na to doleciał. Następny serial, e, czyli Miss Marvel, e, tutaj ciekawostka, <coughs> przepraszam emocji, e, Captain Marvel, zanim stała się Captain Marvel była Miss Marvel uh -huh. e, i miała zupełnie inny kostium, zupełnie inaczej wyglądała, wyglądała ale no, w związku z tym, że ludzie ewoluują, kultura też ewoluuje e, i Odchodzi się od przedmiotowego pokazywania kobiet w komiksach, uh -huh. to zmieniono jej pseudonim i jej kostium, e... no bo jej kostium kiedyś wyglądał jak kostium kąpielowy przewiązany szalikiem, uh -huh. e, czyli praktycznie no, wszystko było widać, wszystko było na wierzchu. E, zmienionej kom, k, kostium e, i, i, e, i właśnie tutaj wchodzi Miss Marvel, e, czyli nowa bohaterka z, e, z nowego pokolenia. Miss <śmiech> Marvel to jest Kamala Khan, e, muzułmańska, nie muzułmańska, pakistańska nastolatka mieszkająca w New Jersey z rodzicami, z bratem, e, która pewnego dnia dostaje moce i jako że jej ulubioną bohaterką była zawsze Captain Marvel, Miss Marvel, to postanowiła przyjąć e, na, jako to, że, że to był jej taki ideał e, czy, czy, czy y, ideał, czy wzór do naśladowania, mhm. o, lepsze, lepsze, lepsze określenie, no to postanowiła przyjąć e, jej stary pseudonim. Oczywiście kostiumu starego nie przyjęła, tylko przerobiła swoje burkini na, na, e, na kostium superbohaterki i w ten sposób ochrania swoje miasto, czyli New Jersey. E, to jest bardzo taka przyjemna seria, jeśli chodzi o komiksy. Taka bardzo mała, jeżeli można tak powiedzieć, w sensie, że większość przygód, jej przygód dzieje się lokalnie, z jakimiś walczy z jakimiś banderami w swoim mieście, a ewentualnie z jakimiś super złoczyńcami, którzy też nie, nie są jakoś e, mega potężni. I to jest taka właśnie przyjemna, bardzo przyjemna, bardzo spokojna, e, mocno taka nastolatkowa e, m, nastolatkowa e, opowieść o, o, o, o mhm. Marvel i w sumie też jej przyjacioła i to też polecam, też jest wydane po polsku, super się czyta jak ktoś lubi właśnie, jak ktoś lubił tego starego Spidermana, tego jak jeszcze Spiderman był w liceum, to mniej więcej jest w tym klimacie e, komiks, e, tak, taka trochę teen, teen drama, ale mm -hmm. nie do końca, także no, polecam też e, jak ktoś chce się zapoznać. I jak już jesteś, jesteśmy przy komiksach, e, to na szybciocha, o jest. Ja tutaj pokażę okładkę, jak ktoś na nas ogląda, może sobie zobaczyć. Ostatnio udało mi się przeskończyć ten komiks, znaczy ostatnio całą górę komiksu skończyłem, mm. ale to jest chyba jeden z tych, które najbardziej mi zapadły w pamięć. Invincible, autostwa, autostwa Jest on miał na imię, Roberta Kirkmana, czyli osoby, która jest odpowiedzialna za Walking Dead, czyli żywe mm -hmm. trupy. O także Marvel Zombies. Mm, to jest opowieść też taka w, trochę jak o Kamalikan Miss Marvel. O nastolatku, który zdobywa supermoce. To nie dzieje się ani w uniwersum Marvela, ani w uniwersum Disney, tylko w osobnym zupełnie uniwersum. Uh -huh. e, I to jest właśnie taka opowieść o, o, o, o nauce. W sumie nie o nauce. No, on trochę uczy się korzystać ze swojej mocy. E, tutaj akurat nie mamy jakichś nauk o z, typu z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność, tylko od razu z, zostajemy wyrzuceni w wir akcji. E, tutaj Invisible przeżywa przygody z, ze swoją ekipą, którą poznaje w trakcie komiksu e, i też pokazana jest jego, w sensie jego drugie życie, czyli to życie nastolatka kończącego liceum, mhm. pragnącego dostać się do koledżu. No tutaj komiks jest napchany, mocno napchany takimi odniesieniami, odniesieniami albo mrugnięciami e, okiem do, do fanów, i, zarówno DC i Marvela. Mhm. Jednak też serwuje nam całkiem sporo oryginalności i, i świeżości w tym wszystkim. E, mamy tutaj twist fabularny, który jest dosyć dużym twistem. E, I i I... No w sumie nie chcę więcej nic mówić, bo zaspoileruję. Także okay. ja zazwyczaj tak ostatnio myślałem o tych recenzjach czy opowieściach, które tutaj przytaczam mm -hmm. na temat różnych rzeczy i zawsze mówię, że nie chcę spoilerować i, i tak dosyć ogólnikowo mówię, No ale w tym wypadku no, zacząłem czytać ten komiks i, i w sumie go odłożyłem jak skończyłem czytać mm -hmm. całość. E, w sensie popłoknąłem to chyba na dwa posiedzenia. Mm -hmm. e, no na pewno to jest tak jak mówiłem świeże oryginalne a jednocześnie takie super bohaterskie i e, coś co znamy ale w zupełnie nowej odsłonie i z zupełnie nowym e, zupełnie inaczej podane niż zawsze e, i do tego super się czyta. E, mm -hmm. Są też bardzo fajne rysunki bardzo oryginalne rysunki takie lekko karykaturalne, Trudne słowo karykaturalne. E, ale, ale jednocześnie e, realistyczne, e, to jest mhm. chyba takie naj, najlepsze określenie, ładnie pokolorowane, ładnie pocieniowane. Mhm. Mamy masę dodatków w tym komiksie, w sensie mamy różne, pod koniec komiksu mamy różne e, projekty, różnych postaci, mhm. opowieść o tym jak powstawał scenariusz, fragment tego scenariusza, tak po prostu napisanego bez żadnych obrazków. E, posłowie, przedstawienie sylwetek autorów, mm, opowieści o tym jak powstał w ogóle, jak, jak wpadli na pomysł e, Invisible. Mm, znaczy Robert Kirkman wpadł na pomysł Invisible. Mm -hmm. e, jak, trochę opowieści o tym jak powstała ten komiks na różnych etapach rozwoju. Także no szczerze mówiąc jest to super, coś, coś, coś naprawdę super, coś na, naprawdę fajnego. Mm -hmm. I coś, co polecam z całego serca. E, cena okładkowa to jest, jak za, taki, za takie wielkie, to, za taki wielki tom to mi się wydaje, że nie jest zbyt wysoka, to jest 99 zł, mhm. z czego w, w większości e, tych takich dyskontów książkowych w internecie, no to można znaleźć to minus 30-35%, mhm. e, czyli powiedzmy, tak naprawdę to nie jest 90 zł tylko 70, 100 zł tylko 70. 80 70, można to już spokojnie wy, wyhaczyć. Mhm. także no tutaj też pragnę polecić i już tak na sam koniec jak się już rozpędziłem z gadaniem, zaraz ty będziesz więcej opowiadał Emil, no to zacząłem oglądać też e, trzeci sezon Jessica Jones na Netflixie m, który, o którym mówimy dosyć często e, zostały mi chyba trzy odcinki do końca e, i co mogę powiedzieć, ten sezon mi się wydaje że jest lepszy niż drugi mhm. e, gdzieś tam lawiruje w okolicach pierwszego sezonu po jego poziomie mamy tutaj rozbudowanie postaci z poprzednich sezonów, czyli Jessica też gdzieś jakąś tam swoją wewnętrzną drogę przebywa. Jej koleżanka Trish, no jak ktoś czytał komiks, to wie, wie, kim ona jest, kim ona była w komiksach, no tutaj też widzimy właśnie to jej przemiany w tą osobę, którą ona była w komiksach. Pojawiają się nowe postacie, które też mają supermoce. Pojawia się główny przeciwnik Jessica. E, który jest w tym wypadku normalnym człowiekiem, ale nie, nie do końca z, pe pełnym, mhm. z pełnym rozumu. E, i, I tutaj cała intryga kręci się wokół śledztwa na jego temat, a potem próbują go e, pochwycić. Mhm. E, I więcej na temat FW nie będę mówił. E, oczywiście też jest Malcolm znany z poprzednich e, sezonów, on też ma swój wątek fabularny. I, i, i wraca Jerry Hogart, która w komiksie była Jerry Hogartem, czyli niskim, niskim panem przy kości w okularach no tutaj jest wysoką kobietą niekoniecznie przy kości ale też była, też jest prawnikiem, też prowadzi własną kancelarię no tutaj jest dużo bardziej bezwzględna, no bo w komiksach Jerry Hogart był taki trochę ciapowaty no, no tutaj Jerry Hogart, no to jest kobieta, która tak naprawdę rządzi i trzęsiec prawie całym miastem znaczy przesadziłem może z tym rządzeniem z miastem, no ale mhm. potrafi postawić na swoim, potrafi brnie, brnie do tego co, co chce osiągnąć nawet po trupach. Mhm. I tutaj wątek też jest dosyć ciekawy, chyba mi się wydaje, że jeden z ciekawszych w tym sezonie. Zostały mi trzy odcinki, pewnie coś więcej powiem jak już obejrzę całość. Okay. Ale no jest to fajnie z minusów czy wad tego serialu. No To jest tak, tak, takie same wady jak wszystkie te seriale Marvelowe od Netflixa. Czyli no, mógłby być trochę krótszy serial. Mhm. Spokojnie 3-4 odcinki można by było odjąć i, i tą fabułę bardziej upchnąć tak, żeby to było bardziej so, soczyste, bo momentami są no, niestety dłużyzny. dłużyzny. Mhm. Wiesz co, to skoro już tak jesteśmy w tym świecie komiksowo fiowym to nie wiem, wydaje mi się, że wspominaliśmy o tym trailerze, a albo mi się wydawało, albo miałem wspomnieć podczas podcastu któregoś, a z racji tego, że w zeszłym tygodniu nie było, to nie wspomniałem. Film Joker. Nie wiem, czy wspominaliśmy. A no rzeczywiście tak, nie wsp wspominaliśmy chyba dosyć dawno. Ostatnio pojawił się trailer. Tak. I pierwsze oceny na jakich tam tych agregatach ocenowych mm -hmm. y, i zbiera bardzo wysokie ceny. Wśród krytyków? Bo na razie tylko krytycy na festiwalach widzieli ten znaczy film. Znaczy nie, świat już miał, już miał premierę, 31 sierpnia była światowa premiera, w... niestety do Polski 4, dokładnie sprawdziłem, do niestety do Polski 4 do kin czwartego października. października wchodzi, więc będziemy musieli poczekać. Mhm. ale My... no, z, z, oceny są, oceny są bardzo, bardzo pozytywne i mówią, że to jest wręcz przełom w kinie jakimś tam super superbohaterskim. Tak, wiesz co, nie, bo, wiesz co ja py, m, mówię o tym z tego względu, że jakby tak, pierwsza sprawa, Joaquin Phoenix, y, czy jak to tam się wymawia... Tak. Po ich niemu, no mi wiesz, wiadomo było, że zagra świetnie, tak? Mistrzostwo Świata, w ogóle uwielbiam tego aktora. No, on, on, ma, on, ma, on ma swój poziom, poniżej którego. On jest no do, dokładnie, ja nie wiem, ja go. Nie wiem, z, z, z, z, w, w, w którym miejscu go po raz pierwszy widziałeś, ale mi, mi tak zapadł w pamięć w gladiatorze z, z, z tym, no, z. dokładnie. Tym z Russellem Krołem i to chyba była taka jego. No Może nie, nie, nie debut, bo on miał, miał wcześniej kilka filmów, ale. Ale, taka z ale myślę, że na tym, na tym wypłynął, tak? Później Hotel Rwanda, e, co tam jeszcze było? E, Her. E, ten... Her było świetne. Her. Ona po polsku chyba to tłumaczyli. E, no, Można no, Czyli w sumie całkiem dobrze. jak Albo włosy. Tłumaczenia. E, Słabe? Albo włosy. No. E... Z czy czym on tam jeszcze grał? Zaraz ci powiem. Nie no, tak nie będziemy ten. Eee... A! Y... Johnego Kesha grał. Jak ten film się nazywał? Eee... Oj. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Film gdzieś w okolicach 2010, może trochę wcześniej. Tak, no, ci... Johnego Kesha grał. Cash. Chyba nawet jakiegoś, jak, jakąś nominację do Oscara za to miał. O... Uh, uh, uh. Spacer. linie, O, to też kolejny, tak, tak, tak. tak kolejny, kolejny film, w którym go bardzo polecam. No ale w każdym razie, wracając no, poczekaj, do. Czekaj czekaj. Uh, czekaj, czekaj, czekaj. Spacer coś jeszcze... po linie? No, Johnnego Casha. A to już, bo coś mi tutaj nie pasuje. No, prawie na poczekaj, to ja też sprawdzę. No, jak widać, nie przygotowani koledzy ze swoimi regułkami, ale to widzicie na tym to. Spacer po linie, tak? W... Oczywiście. Walk, on, walk the line. Jackie mm -hmm. Phoenix, nawet widzę tutaj plakat. On... Ja widzę, że on nawet Jezusa grał. także. E, tak, ostatnio, właśnie chyba rok temu, czy coś. Marię film... Magdalenę. E, tak, tak, ale nie, nie miałem jeszcze okazji e, widzieć go w roli Jezusa. No w każdym razie charakterny aktor, jeśli ktoś nie widział nic z nim, to chyba przespał ostatnie 20 parę lat. E, ale jeśli e, nie jest do niego przekonany, to warto te filmy, które w sumie wymieniliśmy. I teraz ja też widzę, że grał w Buffalo Soldiers. Pamiętam ten film? Też mocno taki nie, nie, nie pory tych jakoś w pamięci. E... No, ale w każdym razie, e, bo w... teraz będziemy o Jack, in... Jack... Nie, Phoenixie. E, rozmawiać. E, ale nie o to chodzi. E, no, więc jakby tutaj, jak, wiesz, było wiadomo, że on będzie grał, to było wiadomo, że pewnie odegra to wszystko tak jak trzeba, tak? E, no, ale to, że... E, znowu dziura, znowu muszę zerknąć. E, Todd Phillips e, robi ten film. A Todd Phillips jest znany z filmów takich jak Katz Vegas 1, 2 i 3. Eee, no, a film Joker był zapowiedziany jako ponury dramat psychologiczny. Eee, no i to się trochę nie zgrywało. Po trailerze, powiem szczerze, no zaczęło to wyglądać naprawdę fajnie, naprawdę charakternie, a teraz te właśnie recenzje, o których mówisz, te światowe, mm -hmm. ale to już, też już pierwsze polskie się pojawiły, znaczy polskojęzyczne, eee, no wszyscy się rozpływają eee, w, w zachwytach. Eee, no i jeśli ten film będzie taki jak ten trailer, jeśli ten film będzie taki jak te recenzje, to naprawdę warto, warto, warto obejrzeć. Zresztą mi się bardzo podoba to, bo jakby, jak dla mnie, e, jeśli ten Joker będzie tak dobry, jak, jak, jak, jak, jak recenzje głoszą, to jak dla mnie to jest taki kolejny... E, w sumie milowy krok, znaczy może nie milowy krok, ale kolejny etap tego pokazywania superbohaterów, których znamy z komiksów, superbohaterów z czasów z czasów tych Batmanów lat 90. takich. No właśnie tutaj taka mhm. przed, przed tym filmem była taka teoria, że on będzie się łączył jeszcze z tym starym Batmanem z lat 60. -tych. Mm -hmm. tym, wiesz co, latali, la, latali e, w rajstopach wszyscy, mm -hmm. i że ten Joker to właśnie będzie ten stary Joker z, tego, z, tych, z tych starych filmów, mm -hmm. serialów. W sumie. Znaczy wiesz co, może jako, jako, jako kwestie efektów i ubiorów, można by to w tym... W tym no, mi bardziej chodzi o wiesz, o to, że jakby w tych nowych Batmanach, na no, nowszych Batmanach, już po 2000 no. roku, y, mamy bardziej, nie wiem, taki rys psychologiczny, trochę bardziej skomplikowany. No, w sensie, że... Są te postacie mm -hmm. budowane. Są bardziej mięsiste, bardziej charakterne. Nie są to płascy bohaterowie, superbohaterowie i e, bardzo płascy źli e, negatywni bohaterowie filmów, tak? No i tutaj. E, tutaj jeśli, no mówię, jeśli ten Joker będzie taki, jak, jak pokazuje trailer, jeśli ktoś nie widział naprawdę warto. E... I jeśli, tak jak mówią recenzje, to jak dla mnie to jest taki kolejny właśnie kolejny etap tego takiego dodawania charakteru jakiejś psychologii właśnie w, w te postacie, takiej prawdziwości. Czyli nie na, nie na poziomie w zasadzie filmów dla dzieci. tych tak mówię o Batmanach z lat 90. No to jest film, film w tej, tej kategorii Ero, którą wszyscy się ostatnio za przeproszeniem srają. Czyli taki powiedzmy dla dorosłych. Mm -hmm. po, podejrzewam, że to ze względu gdzieś na, na brutalnej w tym filmie no, ja mówię z oceną, wstrzymam się do, do aż obejrzę, jeżeli obejrzę ten film, że uda mi się go obejrzeć, yy, ale no, Słuchaj, no, w, paź w październiku dopiero wchodzi do kin, więc może no, wiem, wiem, może, może się tej, uzbiera parę groszy na bilet. Może, nie, no nie <śmiech> bardziej mi chodzi o to, że mi z kim iść zobaczyć ten film, mhm. yy, ale ten, yy, no, no wygląda to naprawdę ciekawie w tej chwili. Hmm. No ja jestem, ja jestem, tak jak mówię, obej czytałem o tym filmie, byłem średnio nastawiony, potem widziałem trailer. Spodobało mi się, a teraz czytając recenzję, utwierdzam się, że po prostu pewnie będę jednym, jednym z pierwszych, którzy... Y znaczy jednym z pierwszych, na pewno nie jednym z pierwszych, ale y w pierwszych dniach y od premiery pewnie, pewnie ten film y obejrzę, bo to w sumie od, no myślę, że jakiegoś już czasu, y jeden z niewielu filmów, na który mam ochotę pójść zaraz w momencie y premiery. No, to tak tyle, jeśli chodzi o Jokera. Jeśli ktoś nie widział, to... No. Bardzo ładna zabawka. No, ty co, co tam łapce trzymasz? <grywa> no właśnie, wiesz co, ostatnio gdzieś wygrze, wygrzebałem w, w, w, nie, w momentach że jest, szuflady. W sensie, że to jest fajne, bo to też potrafi i odstresować, i trochę w, w sensie... W koncentracji pomaga. No, znaczy, wiesz co? Ja... Jak sobie to tak za zaczniesz tym kręcić, no to nie wiem, łatwiej mi się na czymś innym skupić. Znaczy, jesteśmy starymi trzymający. dziadami, bo na to już dawno moda przeszła, słuchaj, także. No, wiem, wiem. No, ale zresztą, znaczy, mi też przeszła na to ochota, yy, yy, ale jakoś, jakiś, nie wiem, z tydzień temu jakieś porządki robiłem w szufladach i, i, i odnalazłem, i jakoś tak zostało na biurku. Także Wie. pomaga, masz rację. Pomaga no się spokojne. rozproszyć. Nie, no właśnie, wiesz, mi się pomaga skupić. Uh -huh, uh -huh. Gdzieś tam sobie tym kręcę w ręce i, i nie mam potrzeby, żeby, nie wiem, sprawdzać Instagramu czy Facebooka. Dokładnie. Czy, tego, w, czy, czy, czy, czy, czy przeglądać Facebooka, dokładnie tak. Znaczy, zupełnie gdzieś tam jest jakiś chwyt psychologiczny, ale no, tak to działa. Uh -huh. Dobra. E, skończmy z, Koniec, z fidget spinnerami i innymi pierdołami. I, i o, Koniec o, o, o Jokerze. Eee, Przechodzimy do głównego tak punktu jest. z programu, czyli dzisiaj sobie porozmawiamy o alternatywach. Alternatywach do produktów Adobe, na których w większości pracujemy eee, lub jakiegoś innego oprogramowania, na przykład Cinema 4D, na którym żaden z nas nie pracuje, ale najlepszą alternatywą dla niego jest w tej chwili Blender, który jest naprawdę super. Tak, i o którym eee, o, i o którym mówiliśmy. mówiliśmy ostatnio, pewnie dzisiaj też trochę powiemy sobie dam dźwięk, pogrzebałem mniej lub więcej mhm. i, i coraz bardziej mi się to wszystko pod, podoba. E, planuję sobie niedługo ogarnąć ten emiter cząsteczek, który jest w blenderze mhm. budowany i się trochę nim pobawić oraz no, render z renderem, bo to też całkiem fajnie renderer mhm. e, blenderowy wygląda. Ale e, zacznijmy sobie może od tego, z czego korzystamy najczęściej, okay. czyli e, od alternatyw dla programu After Effects. No dobra. I z tego co wiem, to Emil, ty jesteś przygotowany, bo napisałeś taki piękny artykuł taki na piękny. St stronie motionfreaks.pl, na który serdecznie zapraszamy, żeby sobie to sprawdzić, poczytać i zapoznać się z tym, a teraz dostaniecie to, to o czym w wersji jest napisane w wersji słownej, mówionej, plus jeszcze pewnie jakiś bonus, bo jeszcze parę alternatyw znaleźliśmy. Tak. Znaczy o artykule, o którym mówimy, wspominałem na którymś z podcastów, czym zastąpić Adobe After Effects, ponieważ ten, ten artykuł powstał już kilka miesięcy temu. To było po, po tej takiej... Po, po, po, po... zmianach w firmie Adobe i tam w wielkim oburzeniu użytkowników Aftera, no i innych programów Adobe. Postanowiłem sobie taką listę sporządzić i podzielić się nią, jeśli chodzi o alternatywy. E, e, więc coś tam o tym mogę powiedzieć. I, I jeśli mam być zupełnie szczery, zacznę od tej alternatywy, która moim zdaniem jest obecnie e, jedyną profesjonalną alternatywą, ale znowu nie spełniającą wszystkich w 100% warunków e, alternatywy, no bo nie zastępuje w pełni After Effectsa, no to jest e, e, Fusion e, i Fusion Studio. E, który, jeśli chodzi o Fusion, on jest w tej chwili e, częścią e, programu DaVinci Resolve. E, wersja Fusion e, od Fusion Studio, czy tam wersja DaVinci Resolve od Resolve Studio różni się tym, że Resolve e, Studio i Fusion Studio kosztują po 300 dolarów, a DaVinci Resolve i e, Fusion są zupełnie darmowymi programami. Różnica pomiędzy tym darmowym programem, a tymi darmowymi programami, a, e, a wersjami płatnymi. Szczerze powiem, jest naprawdę niewielka, więc nawet jeśli ktoś pracuje semiprofesjonalnie, myślę, że może sobie spokojnie poradzić z wersjami darmowymi. DaVinci Resolve jest bardziej do montażu, więc jest taką bardziej alternatywą Premiere Pro, a Fusion to jest w sumie program głównie do kompozytingu, ale też motion grafiki można w nim wykonywać. Podstawowa różnica Fusiona do After Effectsa jest taka, że After Effects bazuje na warstwach, Fusion bazuje na nodach, tak jak nóg, czy... Ej, Czyli nody to, to nie, nie, nie mamy takiego systemu, że mamy na przykład warstwę z napisem, pod tym jest warstwa z korekcją kolorów i pod tym jeszcze jest wideo. Tylko to są węzły, Ej, takie, taka tylko siatka. Tylko takie kwadraciki, które łączymy ze sobą i łącząc te kwadraciki ze sobą uzyskujemy takie efekty jak z warstwami. No to, o tyle to jest prostsze, że no możemy sobie dowolnie połączyć te, te kwadraciki, także nie musimy się obawiać, że coś nam na przykład po jakąś warstwą zostało, czy nie musimy kombinować, jak to zrobić, żeby akurat ta warstwa... że to musi być pod tą warstwą, ale żeby ta warstwa na to nie działała. Tak, jakie prekompozycje mhm. budować i tak dalej w After Effects, to, to jest jakby... E, tu jest lepiej, choć, choć powiem szczerze, bardzo ciężka jest przesiadka z jednego programu na drugi. Przepraszam. E, niestety, to jest właśnie minus... E, Minus rozmawiania w ciągu dnia. E, niestety będę musiał ten e, telefon odebrać, także kontynuuj Marcelu. E, Dobra, to w... ja prze, przejdę może do programów, mm -hmm. które trochę ja bardziej ogarniam, które mnie trochę bardziej interesują niż programy do compositingu. E, czyli w tym wypadku m, powiemy sobie o Spine oraz Moho. E, to są programy dosyć do siebie podobne. O Moho i o Spine już mówiliśmy parę razy na podcaście. E, są to programy, które służą do animacji postaci. Tak, no też, między, między innymi mówiliśmy o tym w odcinku z Poliną, parę odcinków wstecz, odcinek, odcinek. Są to programy, w które są tak stricte skupione na tym, żeby rigować rzeczy i je animować. W tym wypadku no, w większości się używa tego do animacji postaci, ludzi czy, czy zwierząt. Można sobie też jakieś inne rigi zrobić. No tutaj granicą jest właściwie nasza wyobraźnia. Ale, no, tak jak mamy na przykład w After Effects e, wtyczkę e, Duik e, czy mm, Joystick Sliders, trochę się za, zawiesiłem. E, tak tutaj można powiedzieć, że to jest program, który opiera się właśnie głównie na. E, na, na to jest takie rozwinięcie tej idei e, Duika i Joystick Sliders. E, tutaj mamy wszystko wbudowane, możemy sobie własne rigi budować, czyli takie e, jakby szkielety, które potem. M, pod, pod które potem podpinamy, właśnie grafikę i sobie to ustawiamy tak, żeby na przykład jakimś przełącznikiem, przełączając jakiś przełącznik, e, postać obracała głową, e, czy mrugała, czy otwierała buzię w określony sposób. Mm -hmm. I te programy mają. E, o czym mają teraz mówisz? O moho i o spine. A, okay, e, te programy mają interfejs dosyć do siebie nawet podobny. E, podobne podobne e, działanie, z tym, że spain jest bardziej wykorzystywany do gier. Do animowania asetów w krach. Chyba nawet, a, przepraszam, przerwy, chyba nawet uh -huh. y, to spine jest, y, y, spine jest tym darmowy, on jest w darmowej wersji pod, dostępny, tylko projekty musisz udostępnić publicznie, czy jakoś tak? Czy mm, Two Dimensions jest tak? nie taki? wydaje mi się. To prawie, wydaje mi się, że jest to Two Dimensions. Okay. Y, w każdym razie no, programy są dosyć do siebie podobne. One są z interfejsu najbardziej mi chyba przypominają się na 4 d uh -huh. y, Są też y, całkiem przyzwoicie. Pra, przyzwoicie E, opisane w internecie, w sensie, że mamy dosyć dużo tutoriali. Ostatnio też mówiliśmy, że do Moho. E, jeden z polskich animatorów przygotował całkiem spory kurs. Oczywiście teraz e, Paweł Drewnowski e, przygotował kurs animacji postaci. E, jeżeli sobie wy googlujecie, bo w tej chwili nie mam linku do tego, gdzieś sobie go zapisałem, ale mi zginął. E, w każdym razie na pewno jest na Instagramie e, Jest kurs Kurs jest po angielsku oczywiście uprzedzam pytania. Wiem że co jakieś dygresje tutaj w swoją wypowiedź. Jest kurs po angielsku mamy dosyć dobrze opracowane to też inne tutoriale do, do, do Moho i do, mm -hmm. do Spina. Podejrzewam że nawet korzystanie z innego z, z tutoriali do Moho można sobie spokojnie w spa, poradzić. One się pewnie gdzieś tam różnią na, dopiero na jakimś bardziej zaawansowanym etapie. W każdym razie no to jest taka alternatywa dla, dla, dla After Effectsa i dla Adobe Character Animator mhm. też, um, Nie wiem czy obydwa, obydwa programy są płatne, Spine kosztuje 99,329 dolarów, co zależy od wersji, Potem mamy też kilka wersji, które te wersje różnią się poziomem, poziomem zaawansowania, w sensie, że w jednej wersji mamy trochę Więcej opcji, w drugiej mamy trochę mniej, ale podejrzewam, że nawet w tej na, na najniższej wersji, 99 dolarów, spokojnie możemy sobie poradzić mhm. z budowaniem jakiegoś riga. Z tego co kojarzę, to te droższe wersje właśnie mają większą automatyzację pracy oraz jakieś więcej opcji typu właśnie integracja z elementami 3D i tego typu podobne rzeczy. Mhm. A samo Mocho kosztuje 399 dolarów, także no. Wydaje mi się że to jest cena do przeżycia jak, jak za program na, do, do, do pracy takiej e, na którym będziemy zarabiać mm. tym bardziej że to jest w sensie że go kupujemy raz i go mamy do końca życia no bo potem musimy jedynie kupować upgrade'y mm. ja jestem sam zainteresowany tym programem od dłuższego czasu się zbieram żeby żeby sobie przynajmniej trochę w nim pogrzebać może mm, jak będę miał chwilę wolną mm. i skończy mi się tutaj ta ten hype na, na Blendera, to właśnie przesiądę się na Moho i spróbuję coś tam sobie w nim podziałać. Mm -hmm. e, już co, nie wiem, czy wspomniałeś o HitFilm. E... E, nie, mówiłem tylko o Moho i o Spain. Okej. Okay. No to HitFilm jest takim kolejnym mm, programem, paczką w sumie dwóch... Znaczy, nie, to jest programem, który który jest taką alternatywą dla After'a jednocześnie dla Premier Pro, bo to jest HitFilm działa trochę podobnie jak, jak DaVinci Resolve, gdzie ma jakby moduł do montażu i jest też moduł do postprodukcji do, do efektów, do kompozytingu i do motion no, grafiki To prostego mo motion designu tak, W HitFilm to jest program, który w ogóle się pojawił znikąd, bo o ile Da Vinci już jakiś czas jest znany, e, zresztą ja Davinci też nie jest jakimś bardzo starym programem, ale e, służył, służył bardziej do koloryzacji, potem do mm, jakiegoś tam montażu teraz w połączeniu z Fusionem, no jest takim, staje się trochę kombajnem i naprawdę w profesjonalnych produkcjach wykorzystywanym, e, to HitFilm jest programem, który w sumie pojawił się trochę znikąd, miał być taką alternatywą dla After Effectsa niestety e, i premiery. E, niestety... Mm, moim zdaniem on do dziś, mimo że ta wersja najnowsza, 12 jest yy, yy, wersją, która działa już zdecydowanie stabilniej i zdecydowanie szybciej. Yy, niestety przez poprzednie swoje wersje działał dość topornie. Yy, wrzucenie na timelina czegokolwiek więcej niż Full HD, niezależnie od tak naprawdę parametrów, komputera, yy, konfiguracji dysków i tak dalej, ilości RAMu. To naprawdę muliło, naprawdę działało kiepsko, naprawdę działało średnie, więc no, wykluczone było działanie przy większych projektach ym, z tym programem. Yy, I niestety mam wrażenie, że teraz, jak już ten hitfilm bro został wydany, dwunastka mimo że jest już działa zdecydowanie szybciej, to ten, te, te pierwsze lata właśnie gdy, gdy to było takie zamulone, sprawiły, że ludzie no zainteresowani ludzi którzy byliby w stanie się przesiadać trochę, trochę spadło. No plusem tego programu jest to, że posiada też dwie wersje, posiada wersję HitFilm Pro i posiada też wersję HitFilm Express, która jest zupełnie darmowa. Jednak różnicą pomiędzy HitFilmem a Resolvem jest taka, że Resolve w wersji darmowej jest na tyle mało okrojony, że spokojnie można go używać również w bardziej profesjonalnych do, do bardziej profesjonalnych zadań. To hit film w wersji express jest bardzo mocno okrojony. No i tutaj tylko jakiś tam podstawowy montaż i też nie na wszystkich kodekach, bo tam, żeby chociażby chyba H264 obrabiać, to trzeba jakąś dodatkową paczkę za jakieś symboliczne 5 dolarów czy 10 wykupić, ale jakiś, jakiś tam patch trzeba kupić, żeby móc z tego. Z tego skorzystać, więc no nawet eee, na tym ale poziomie. Ale jak to się nazywa, no mi się właśnie zawsze film, hit film Pro kojarzył mm -hmm. z takim czymś, jak ktoś potrzebował coś zrobić, jakiś montaż e, taki. Osoba, która mm -hmm. codziennie nie zajmowała się mm -hmm. e, ani, ani, ani motion grafiką, ani wideo. E, ktoś coś próbował, no za, zawsze polecałem mu ten program. Mm -hmm. I mi się kojarzył właśnie z takim domowym wstępem do bardziej zaawansowanych prac montażowych czy, mhm. czy, czy animacyjnych. Wiesz co, tak, ja, ja, też, ja też kilka razy miałem okazję robić jakieś tam nieduże, m, nieduże szkolenia czy warsztaty takie kilkudniowe dla, dla młodzieży i dzieciaków. To właśnie no, siłą rzeczy, że no, dzieciak, który gdzieś tam się próbuje zaczynać bawić z jakimiś filmikami z telefonów, no nie wyda na, na Creative Clouda, tak? Nawet nie wyda na, na nie wiem, na Premiere Elements, który jest tylko na, do, do, do montażu, nie ma, już, nie ma już efektów, nie jest, nie jest After Effects, czy, czy chociażby Vegasa, czy cokolwiek innego. Więc film był świetną alternatywą i też trzeba zaznaczyć to, że też polecałem go przez, przez długi czas, nawet do takich trochę bardziej zaawansowanych założeń, z tego względu, że przez długi czas, czy znaczy, długi czas przez kilka lat, HitFilm był jedynym darmowym, HitFilm Express był jedynym darmowym, bo jeszcze wtedy Da Vinci Resolva nie było i nie było też Fusiona darmowego. Więc on był przez jakiś czas zupełnie, zupełnie jedynym. No, był też jako alternatywa do montażu był też darmowy Lightworks profesjonalny program, w tej chwili też w darmowej wersji dostępny, tylko że Lightworks jest o tyle programem, tylko już mówimy o alternatywie do premiera, tak uh -huh. jak powiedziałem, jest na tyle, na tyle programem skomplikowanym w swojej obsłudze, on no, chyba, jeżeli się nie mylę, bo go sobie raz zainstalowałem, mm. to on ma dosyć e, toporny, przynajmniej w tamtej wersji starszej, którą miałem, e, on miał dosyć toporny in, interfejs. W sensie, tak, on, taki nawet, modułowy nawet, interfejs, każdy nawet, pod, be, poszczególny moduł musiałeś włączać. Tak, tak, tak. Na, że Nawet Premiere Pro ma bardziej przyjazny interfejs. Zdecydowanie niż, tak. Lightworks. Więc Lightworks, to, o ile był już od wielu lat darmowy, no to, mm, no to ciężko go było nazwać łatwą alternatywą, szczególnie dla początkujących, tak? Dlatego HitFilm przez wiele lat... Y y Polecałem. Teraz, jak mówię, ta wersja 12 działa dobrze, więc nadal go można w sumie polecać, ale jeśli miałbym wybierać pomiędzy HitFilm czy Express, czy HitFilm Pro i Da Vinci Resolve, albo Davinci Resolve Studio, który ma wbudowanego Fusion, tak jak wspomniałem, no to zdecydowanie Da Vinci wygrywa i można o HitFilmie zapomnieć. zapomnieć. No, to tyle chyba jeśli chodzi o takie główne alternatywy do After Effects, ale wiesz co, ja zresztą o tym trochę pisałem e, krótko w podsumowaniu. No bym... nie, no jeszcze jeżeli o After Effects, to jeszcze w, mi się wydaje, że warto wspomnieć o a, a Apple Motion dla tych, którzy mają Maci. Okej. Okay. No, no, ale no, ja mam wrażenie, że ten program zostaje mocno w tyle za tak. After Effects, w sensie, że on ma, jest dosyć rozbudowany, ma sporo opcji i, i, i rzeczy, których możemy w nim robić. Jednak, jednak pod względem tego, co i jak możemy zrobić, to after jest dużo bardziej do przodu. Jednak mi się wydaje, że jeżeli ktoś, nie wiem, potrzebuje opracować jakieś lower first, intra jakieś proste, uh -huh. czy, czy bampery no to spokojnie to się nada. Nie wiem, trzeba, trzeba złożymy sobie w, w jakimś programie wideo i właśnie pododawać napisy, czy przejścia jakiejś fancy, czy cokolwiek innego, no to... Motion właśnie będzie, będzie taką alternatywą. Chociaż z tego co wiem, to oni też mocno teraz e, ostatnio pracowali na tym, żeby tego Aftera dogonić. E, no ale jednak to nie jest, nie, nie jest dalej program. Nie jest tak zaawansowany Aha. i rozbudowany jak After. Wiesz co, tak. Tylko jakby tutaj no to, że Motion jest y, zarezerwowany tylko dla jednej platformy, y, czyli na Maki, sprawia, że no jakoś no nie wydaje mi się, żeby byłby w stanie, że byłby w stanie zawalczyć. Choć przez jakiś czas y, Vegas Walczyło z premierem, tak? Był taki moment, gdy premier e, gdy premier e, e, jakoś tam, no, no, no nie działał idealnie, tak to, tak to ujmijmy, miał sporo. O, no nigdy nie działa idealnie. No nikt nie działa idealnie, może tak, sobie. nikt działa, nie działa idealnie, to prawda, ale jakby e, no nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie był idealnym e, programem. No i tutaj chociażby, e, czy. Czekaj, dobrze mówię, Vegasa mam na myśli? Nie, Final Cut'a o, na Maka. E, Final ale, Cut. W sensie, że. Ale Vegas też miał taki moment. Tak, gdzie, tak, gdzie, tak, tak, tak. Gdzie, tak. gdzie ludzie właśnie, w sensie, że był mocny podział, czy montować w Vegasie, czy w premierce, no, premierka ma tą, ten plus, że ma dużo lepszą integrację z After Effectsem Tak, so, niż, so, so, so, niż, Sony Vegas Pro, to było, Vegas. były czasy, tak, tak, tak, tak, tak. Ale wracając właśnie do Final Cut, no Final Cut dalej jest do, nie, przepraszam, do którejś wersji, jeżeli się nie mylę, był, no, na równi z premierą. Wiesz co, tak, on nawet tak jak mówię. Tylko, że, że potem chyba wersja dziesiąta była, ten tak, final, go, final. Cut okroili, z tego właściwie zrobili Windows Movie Makera. Tak. I wtedy eee, wszyscy się gremialnie wszyscy przesiadali, wszyscy, na przesiadali na premierę. Przysiadali na premierę. To był strzał kolano w sumie. Apple tak, dokładnie. To, to ja właśnie tutaj o tym ym, to miałem na myśli, że. Ee, że przez jakiś czas właśnie Final Cut, mimo tego, że był zarezerwowany tylko dla jednej platformy, e, gonił mocno premierę albo nawet ją przeganiał w wielu wielu aspektach. Niektórzy montażyści decydowali się w ogóle na to, żeby siąść na Maca, żeby, żeby właśnie móc na Final Cutie pracować. No, to był przez długi czas taki główny wybór y, tych takich pro mm, montażystów. Mm -hmm. No bo nie oszukujmy się, przez, przez też długi czas komputery Apple były, dużo, były cenione za to, że były dużo bardziej stabilne niż PC-y. Mhm. No i były powiedzmy głęboko odporne, czyli osoba z, z, z, z zerową wiedzą na temat komputerów mogła po prostu usiąść i na nim pracować. No ale. no ale jeżeli ktoś pracuje na komputerze klasy PC, no to musi, klasy PC jak to brzmi, na PC to musi liczyć się z tym, znaczy na platformie Windows w sumie. Mhm. No musi, nie, no bo dobra, w Linuxa też można e, zainstalować. E, no komputerze PC, no musi się liczyć z tym, że musi mieć jakąś wiedzę e, podstawową na temat budowy komputera i oprogramowania, tak żeby sobie poradzić z licznymi problemami, które mogą wyskoczyć w, trak, w trakcie korzystania z systemu Windows, a ewentualnie, e, li, no Linuxa to już trzeba grubo znać zazwyczaj. I, i, I no też sprzętowy no coś tam potrafi mhm. nie zadziałać, trzeba umieć namierzyć program, albo go zdiagnozować, itd. Tak tak no, zgadza się. No ale w każdym razie podsumowując trochę, bo tak wiesz, no, alternatyw dla, dla Aftera można wymieniać jeszcze, jeszcze kilka. Ja tam też na liście. Jest, jest ta alternatywa, jeszcze tutaj ty o tym wspomnę. Nie wiem, czy to właśnie jest ten program Cavalry. Cavalry tak, tak, tak. to, to już pisałem w osobnym jest, programie. W jest, jest trakcie tworzenia. Znaczy, w, i ona w sensie, że ona wygląda mocno podobnie do Aftera i też mam wrażenie, że oni celują w to, żeby uderzyć. Yy, yy, yy, yy, yy uderzyć w ten poziom After Effects, jednocześnie przy dużo mniejszym skomplikowaniu. Tak, tylko, wiesz co, tylko, że to też ma być nie, jakby nie, nie, nie w pełni jakby zastępujące Aftera, bo oni tam właśnie, bo też mówię, w, oso w osobnym artykule w ogóle o, o, o Cavalry pisałem, em, on ba bardziej ma się skupić na pro proceduralach, na wizualizacjach danych, na animacji 2D. Em, a to jednak nie jest wszystko, co, co After Effects ogarnia, tak? No After Effects to, to, to, to, to sławne 2,5D, prawda? Hmm. Też tak. No i teoretycznie 3D, no bo, bo cinema, light, no i tam te wszystkie... Elementy. Elementy, no. nie elementy, tak, tak, tak. E, czy, dobra, ale teraz podsumowując, bo mówię, można kilka jeszcze wymienić takich programów, programików, które w jakiś tam sposób zastęp, zastąpić mogą Aftera. Ale wiesz co, jakby Aftera chociażby takim osobom jak ty i ja jest o tyle trudno zastąpić, że... Po pierwsze za Afterem stoi duże community duża społeczność, gdzie masz po prostu to jest prawda. setki, tysiące w sumie jakiś pluginów, skryptów, dodatków, szablonów, nie wiadomo czego, kursów wszelkiego rodzaju, wszelkiej no, maści darmowych, płatnych, dużo. webinarów, i innych takich rzeczy, więc tutaj to jest jakby ta kwestia, że po pierwsze After Effects dzięki swojemu temu, jak jest rozbudowany, no, łączy w sobie możliwości wielu z tych programów, które, które wymieniliśmy, a żaden z tych programów w 100% go nie zastępuje, plus do tego właśnie ta, ta, ta społeczność, dzięki której mamy o tyle mocniej rozbudowane możliwości After Effectsa właśnie, jeśli chodzi o pluginy, e, skrypty m, e, i tak dalej. I to jest, myślę, podstawowy problem, e, dla którego no mi osobiście byłoby się bardzo trudno z Aftera przesiąść, tak definitywnie. To znaczy, no, tak nawet jak tutaj mówiliśmy wcześniej o Moho, czy... Hmm. Nie, nie wiem jak ze Spajnym, ale Moho ma integrację z After Effectsem, w sensie, że można sobie wyanimować postacie w Moho, ale no hmm. resztę animacji w większości trzeba zrobić właśnie w Afterze. Mm, także no to też są, może nie takie stuprocentowe zamienniki, ale coś co, można, co możemy zrobić w Afterze, a równie dobrze możemy zrobić w tamtych programach. Mm -hmm. Ale no After Effects jest na tyle uniwersalnym pro programem, oprogramowaniem, yy, który ma taką mnogość opcji i możemy przy pomocy tego zrobić yy, yy, różne rodzaje tak naprawdę mm -hmm. animacji. Tak jak mówiliśmy tutaj od jakichś prostszych lower intra animację logo, przez animację logo w Explainer Video, z animację postaci, nie wiem, infografiki jakieś a, skończy, a skończywszy tak naprawdę a, na dużych kompozycjach A możemy, a możemy właśnie przez jakieś proste animacje 3D, kompozyting, e, integrowanie 2D z 3D, e, czy naprawdę w, tak jak mówiłeś, integracja e, takich prawdziwych, powiedzmy sobie, kinowych... E, efektów specjalnych z materiałem mm. wideo. Także no, tu mamy naprawdę szeroki przekrój yy, możliwości tego programu i to chyba czyni go yy, takim mocno dominującym na rynku. C bo czyni go niestety jedynym te... tego typu programem na rynku. Mówię niestety, niestety z tego względu, że gdyby była jakaś realna konkurencja to by też yy, stymulowało team, który stoi za rozwojem After Effectsa. Team, team jak team, ale też yy, akcjonariuszy Adobe yy, i radę, nadzor radę Nadzorczą do tego, żeby jednak rozbudowywać tego Aftera może... Cziutkę w innym kierunku niż on się w tej chwili rozwija, bo jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, no mógłby się lepiej rozwijać w takim kierunku bardziej profesjonalnym. No bo nie ukrywajmy, co się w większości teraz jak dostajemy aktualizację, no to są jakieś pierdółki, które są promowane na, na naprawdę jakieś nowości, które zmienią pracę z tym programem. E, a mi brakuje trochę ulepszenia tych takich standardowych rzeczy, które mm -hmm. są w After Effects, który korzystamy na co dzień, a nie, nie wiem, dodawanie jakiegoś autotrakowania, które tak naprawdę dobrze nie działa e, czy, czy jakichś efektów bombelków, czy czegokolwiek mm -hmm. innego. Mm, dodawanie po prostu takich rzeczy, które są małe, ale które przy odpowiednim pomyślunku czy rozkminie potrafią zdziałać cuda i potrafią mm -hmm. zrobić naprawdę fajne rzeczy. Bo nie, nie ukrywajmy się. No, After Effects m, większość osób, e, znaczy nie wiem czy większość osób, wydaje mi się, że większość osób korzysta z, przy animacji przynajmniej e, z podstawowych, z tych podstawowych przekształceń, czyli pozycja, skala, rotacja. Mhm. E, no, no i w większości z tych małych rzeczy robią się tak naprawdę duże rzeczy. I, i to jest taki główny, główny e, napęd aftera. No nie mówię tutaj o kompozytingu, czy, czy, czy, czy no chociaż w kompozytingu i tak pewnie e, musimy coś wytrakować, e, to się i tak wiąże z pozycją, skalą i tak dalej. No, ale potrzebujemy tak naprawdę prostych narzędzi, który, z których sami możemy naszą kreatywnością wyciągać tak. nowe możliwości z tego. No i tak jak mówiliśmy o tym nie, nie, nieraz, stabilność i, i wydajność programu też trochę pozostawia do życzenia No niestety, znaczy trzeba się nauczyć, jeśli chodzi o after Znaczy ogólnie, znaczy każdy program ma jakieś minusy, nie ma programów idealnych, tak? no ale tak, jeśli chodzi o Aftera też no, trzeba się nauczyć żyć z jego gdzieś tam kaprysami i mm. jego niedociągnięciami no ale to tak jak mówię, tak, tak ma każdy program no niestety After nie ma takiej jednoznacznej definitywnej alternatywy i teraz przechodząc jakby trochę dalej już wymieniłem, kil wymieniliśmy kilka tych programów więc tylko szybko przez jakąś tam krótką listę przelecimy, no ale alternaty alternatywy do Premier Pro PMO, czyli program do, monta do, do montażu mm. wideo, on ma wiele alternatyw tak naprawdę od... No na pewno dużo więcej niż y, After Effects. Dużo więcej. I, i, I to są takie alternatywy, które spełniają w zasadzie w 100% y, potrzeby każdego, prawie każdego no, montażu. Myślę, w sensie, że no, nie ukrywajmy, tak naprawdę montaż to jest mm, gdzieś układanie i cięcie materiału, przynajmniej w takiej podstawowej mm -hmm. formie. Mm -hmm, mm -hmm. E, no i jest całkiem sporo e, programów, które potrafią sobie z tym poradzić. E, schody zaczynają się już tam przy bardziej zaawansowanym montażu, korekcji kolorów i tak dalej. Mm -hmm. Ale wiesz co, ale tutaj, mm. też, nie, ale tutaj też właśnie było, tak jak mówię, moglo, można by wymieniać jakieś Premiere Elements, czyli taką y, y, e, prostszą trochę wersję Adobe Premiere Pro, e, która tam kosztuje chyba 300 czy 400 zł jednorazowej płatności, a nie w subskrypcji Creative Clouda. Można wymienić tego Hit Filma, który, o którym już wspomniałem. E, e, ten adobowy program nie Final Cut, tylko ten prostszy iMovie, tak? taki, czyli taki mhm. Windows Movie Maker, tylko trochę bardziej no właśnie, skomplikowany. Chciałem o tym powiedzieć. E, tak, Windows Maker. Movie Maker, e, Vegas, o którym wspominaliśmy. F, Hit film. Tam też można montować. No hit film, tak jak powiedziałem. No jakiś tam pinakl, nie wiem, I czy on jeszcze... jeszcze warto chyba powiedzieć o programie, z którego chyba my obydwaj korzystamy. Czy Camtasia Studio, który, tak. w którym można i montować i nagrywać e, obraz. Jest też fajny. Tak, ale, ale przyznam szczerze, nie lubię montować w tym programie. <grym> ja lubię tylko nagrywać. W sensie, że nagram i tak. od sobie rzucam cięć. Tak, Bo dokładnie. To jest, no to, to jest taki program prosty. Prosty taki, program do, do, do, do, do montażu. E, z, no, ale tak jakby tutaj wymieniając tą listę, znowu jak dla mnie jedyną w tej chwili obecnie na rynku na dzień 4 września 2019 najtańszą y, alternatywą też dającą profesjonalne i semiprofesjonalne możliwości y, jest darmowy DaVinci Resolve. I tutaj te wszystkie... No to nie są semiprofesjonalne, tylko naprawdę profesjonalne i znowu cię ucięły. Halo, halo. Okej, okay. Marcela znowu nie ma, więc wracam ja do tylko tego, o czym mówiłem, czyli DaVinci Resolve. No to obecnie, moim zdaniem, jeśli chodzi o montaż, jest jedyna rozsądna alternatywa. Czyli mówiąc krótko, jeśli ktokolwiek chciałby zająć się montażem, jeszcze nie montuje, szuka jakiegoś programu do montażu, tylko takiego montażu z perspektywą, czyli nie chciałbym szybko pociąć filmik z wakacji, ale chciałbym pociąć filmik z wakacji i może, kurczę, zrobić coś ciekawszego z nim, albo gdzieś w perspektywie troszeczkę bardziej rozwijać swoje umiejętności montażu i robić coś więcej, no to DaVinci Resolve naprawdę warto się tym programem zająć, bo tak jak mówię, w wersji ma wersję darmową, która, która naprawdę daje ogromne press press. E, możliwości. Marcela dalej trochę jeszcze nie, ale chyba już jest blisko odcięcia się. Teraz wróciłem. O, Może już wróciłeś wrócić. wróciłeś? Ekran. Ekran. jednak wróciłeś? nie wróciłeś? Wiesz co to wyłączę wideo. wyłączę wiesz Nie, wiesz co, już cię słychać dobrze. już Już dobrze, słychać. wróciłeś? Czy wróciłeś? Ale wyłączyłem wideo. Nie Dobra. E, mniejsze być. Będę taką Czy takim ładnym logosem taką okay. ładną no, w sensie, że no tutaj się zgadzam, ale też no mówiliśmy o tym wcześniej, o tym zapomnieliśmy. Mhm. E, całkiem ciekawe moduły animacji 3D, teraz mhm. także 2D oraz montażu wideo. O, no, ma blender. Znaczy wiesz co? Ja o blenderze nie wspomniałem z tego względu, że w ostatnim, znaczy, mówiąc o blenderze. Odsyłamy do ostatniego podcastu, czyli tego numer 25, bo tam chyba mówiliśmy o... Taka mała rocznica. W, sobie, w rozbiegówce, 25? tak. W rozbiegówce mówiliśmy. Temat główny dotyczył jednoosobowej firmy i wyzwani korzyści związanych z freelansem jednoosobową firmą, ale w rozbiegówce mówiliśmy właśnie o najnowszym blenderze i na motionfreaks.pl też jest m, artykuł prezentujący najnowszą wersję blendera, także, także warto się tym też y, y, zainteresować. No, Halo, halo, jesteś tam? Tak, tak, ja Ach, jestem, No, e... mm, To Jeszcze zanim skończymy, okay. mm, bo oprócz tego, że korzystamy głównie z After Effects i Premiere Pro, e, także korzystamy z, e, zdarza nam się korzystać z narzędzi takich jak Photoshop. Illustrator. E, no ja do, bardzo dużo korzystam z ilustratora. Mm -hmm. czasami też no, dostaniemy jakiś katalog, trzeba z niego wyciągnąć sobie elementy, to w, w grę wchodzi InDesign. No i coś z czego ja nie lubię korzystać, czyli Adobe, Animate, stary, stary Flash. Bardzo nie e... lubię również. No, no, no, Także no tutaj też mamy kilka takich alternatyw. No, dla Photoshopa warto chyba wspomnieć ogólnie, dla, dla, dla tej świętej trójcy adobowej, czyli Photoshop, e, InDesign i Illustrator. E, to warto wspomnieć o, o takiej firmie Affinity, która przebojem parę lat temu weszła na rynek i można powiedzieć, że ugryzła kawałek rynku dla siebie. Najpierw wyszła wypuszczając alternatywę dla Photoshopa, który się nazywa Affinity Photo. Yy, tak, dla Affinity i... Photo, tak? Nie, nie, nie, najpierw chyba był Designer. Affinity Designer, tak? Okej, okay, byłem pewien, że chyba Foto było no, pierwsze, ale może się mylę, nie wiem. Znaczy nie. Też, też nie chcę się puścić, się mhm. no nie, nie korzystam z tego, także nie chcę mówić, ale pamiętam, że było bardzo głośno o tym, dużo osób się przesiadało na oprogramowanie filmy Affinity no i w tej chwili mamy Affinity Photo e, który jest alternatywą dla Photoshopa e, Affinity Designer który jest alternatywą dla e, Illustratora i Affinity Publisher który jest e, alternatywą dla InDesign'a Mm -hmm. Z alternatyw takich jeszcze e, dla Photoshopa to warto chyba wspomnieć w Gimpie, który Gimp. jest darmowy mm -hmm. i który jest chyba, nie wiem, no ma, ma możliwości bardzo porównywalne do tak. Photoshopa. No jest najstarszy, najstarszym, darmowym i ciągle rozwijanym projektem, jeśli chodzi o obróbkę grafiki e, rastrowej, e, czyli tak jak fo, taką alternatywą dla Photoshopa, więc warto zawsze o nim wspomnieć. Mm -hmm. e, i, I tutaj jest takiej rozpiski, którą e, sobie m, znaleźliśmy. E, widzę jeszcze e, takie programy jak e, Clip Studio, PhotoPi, e, Fire Alpaka. Niestety tych programów nie znam, czytam e, tutaj nazwy tylko, mm -hmm. mm, no bo nie musiałem nigdy z tego korzystać. Mm -hmm. I szczerze mówiąc, no poza GIMPem, no GIMP chyba ma tyle, daje nam tyle możliwości i tyle opcji, że, e, że, że, no, jeszcze, że, że... Że można o tej reszcie mm -hmm. zapomnieć. Że można o tej reszcie zapomnieć. Ale ja jeszcze wiesz przykład... co, przerwać i przez moment korzystałem z Paint.net, takiego programu, który jest też darmową alternatywą dla Photoshopa. Mhm. Ale jakoś, no jeśli mam wybór między Paint.net a Gimpem, no to zdecydowanie GIMP. No też duż, taką alternatywą przeglądarkową mi się wydaje, że jest Canva. Tam mhm. e, możemy też sobie całkiem fajnie zaprojektować rzeczy. No, to są dosyć proste rzeczy, ale no, można tam zrobić i plakat i menu i restauracji. I e, nie wiem, jakieś proste zaproszenia. No, takie podstawowe rzeczy. Dla których nie trzeba specjalnie kupować mm. Photoshopa, tylko można sobie to właśnie w kanwie o ogarnąć. E, ale przechodząc do Illustratora, to tutaj mówiliśmy wcześniej o Affinity Designerze i drugi taki znany program to jest Inkspace. Inkscape. To też darmówka, czyli taki, to jest taki, mm. tak jak Gimp dla Photoshopa, tak Inkscape jest taką najlepszą, Is... moim zdaniem, alternatywą dla Illustratora. Mm -hmm. e, no, w, w przypadku InDesign'a to mówiliśmy e, Affinity Publisher e, i tutaj widzę Viva Designer oraz Scribus. I Jeszcze kiedyś był program też do projektowania DTP i teraz mi wyleciało Quark? Z głowy Quark się chyba Quark, nazywa. Quark to, się nazywa, tak, tak, To był taki jedyna, to było InDesign i Quark, te dwa programy, które rządziły, rządziły tak naprawdę DTP. W, tak, szczerze mówiąc kiedyś były tak 50-50. Mm -hmm, mm -hmm. no. Quark zniknął InDesign został. Musimy się na chwilkę wrócić do Illustratora. Mm -hmm. To Może już włącz kamerę? Nie, nie, Wszyscy nie, nie, chcą na ciebie te, popatrzeć. Teraz no, na pewno nikt nie chce pokazać, okay. ale mogę włączyć dla ciebie. E, wracając do ilustratora, zapomnieliśmy o jednym. Tak. Tak, jednym, jedynym programie. Mm -hmm. Alternatywie dla ilustratora, bardzo popularnym w naszym kraju. Corel! Nazywa się Corel. Corel Forever. <laughs> którego, którego nie wiem, mam wrażenie, że większość ludzi nie nienawidzi. Ze mną włącznie. Ja kiedyś słyszałem, że, że ktoś używał Korela i codziennie na klocka Lego naddeptywał, na, na potem przeszedł się na nitratora i przestał. to. Eee... No. Tak, eee, no. Także to warto chyba wspomnieć o tym Korelu I, i to wystarczy. Nie wiesz, co Korel tak naprawdę był strasznie powszechny gdzieś, początek lat dwutysięcznych. Mieli... No mi się wydaje, że jeszcze nawet lata dziewięćdziesiąte wtedy Korel Tak, końcówka dziewięćdziesiątych, początek dwutysięcznych, ale to z tego względu, że oni mieli dość. Y... Atrakcyjny program e, dla uczelni, i szkół i, stu, i studentów. I wtedy po prostu wszelkiego rodzaju uczelnie, które miały cokolwiek wspólnego z grafiką, z jakąkolwiek obróbką, yy to dostawały prawie za darmo tego, tego nieszczęsnego Korela. To sprawiło, że ja też pierwszy rok na studiach to Korel, e, Photopaint, Corel Draw e, i w tym Corel, nieszczęsnym Corel Draw się robiło i wektory i próbowało się składać jakieś plakaty. Po prostu, no... Droga Nie przez myślę, mękę, mówiąc że... krótko. Pró pró próbowało, to jest tak, próbowało się, to jest dobre określenie tego, nie co, no, tego co Wiem, że, że Corel jest też e, ceniony przez wielu grafików e, i korzystając z niego do, do dzisiaj e, robią rzeczy, no, ładne rzeczy, no, bo tak naprawdę liczy się mm, liczy się efekt końcowy. No, no, ja nie potrafię się przekonać ani do interfejsu, ani do, do, do tego programu. Mhm. Znaczy ja powiem tak, e, tak jak mówisz, no, Corel, to jest, to Corel jest tylko i wyłącznie programem, e, e, którego, który jest obsługiwany przez... E, żywego człowieka i, i, i... Jest tylko narzędziem, więc też można świetne, świetne rzeczy zrobić. No, ale, tak, ale tak jak mówimy, no ja za tym nie przepadam. I gdy zdarza się. Przepraszam bardzo, a jeszcze czasem się zdarza, że otrzymuję od klienta plik z rozszerzeniem CDR, to po prostu dostaję białej gorączki, bo muszę go jakoś skonwertować. No szczęście Moż można to otworzyć w justie, to Tak, wie. całe szczęście. Nie, ostatnio nie robi problemów nawet takich dużych. Sam. Choć wiesz, co jeszcze kilka lat temu, no to tak naprawdę trzeba było kombinować z jakimś trialem Korela, no, żeby to w ogóle zapisać. Znaczy to Masak. głównie chodziło o starsze wersje Korela. Tak, tak. Z tym miałem największy problem. W każdym razie skończmy ten smutny temat, przejdźmy dalej do Adobe Animate, dawniej Flasha. Mm, no tutaj mamy takie przykłady jak Kankani, TV Paint Animation czy Open Tunes. I tutaj w tych przykładach alternatywy dla Animate też się pojawiła jedna alternatywa, która jest tak... Można powiedzieć, że to jest alternatywą do, dla e, After Effectsa także i animacji postaci, czyli Toon Boon Harmony. Mm -hmm. No to to jest taki w sumie do animacji poklatkowej, tak. znaczy animacji tradycyjnej pokladkowej program, gdzie możemy sobie rysować rzeczy poklatkowo. Jak przed chwilą mówiłem, Toon Boom Harmony jest dosyć popularnym programem, często w studiach animacji szukają ludzi, którzy potrafią obsługiwać ten program lub pracować na nim. I mi się wydaje też, że całkiem spoko. Na mm. pewno wygląda jego interfejs wygląda dużo przyjaźniej niż interfejs e, Animate'a. Mm -hmm. e, ja tutaj ze swojej strony też mogę do, dorzucić e, taki program, za którym też bardzo nie przepadam. Musiałem trochę z, e, rzeczy w nim zrobić, czyli Google Web Designer. No. To jest taka można powiedzieć, że bardzo okrojona wersja Animate'a Flash'a. Mm -hmm. e, i, I tyle bym o nim powiedział. Yeah. Bardzo okrojona to jest dobrze powiedziane. Mm -hmm. Tam no, leży w sumie wszystko w tym. Jego plusem jest to, że jest prosty i darmowy. Mhm. A I czy w nim jakieś tam banerki klientom zrobić, co mi się zdarzyło. Raz nawet animowałem postać w Google. Google Google Designerze, nie polecam tego robić. No ale da się, można mhm. zrobić. A czy czasem kiedyś Tunboom się nie nazywał Tunboom Studio albo Tunboom Pro, a ta, ten, ten mm, przyrostek Harmony w... to jest jakaś całkiem świeża sprawa, znaczy taka mm, przed Nie wiem, może bo... to zależy od wersji, ja się, jak tak bardzo w Tunboomie niestety nie siedzę, także trudno mi powiedzieć. Nie, teraz na no szybko, tak sprawdziłem, no to jedyne produkty, mm. która ma, które ma ta marka, to jest Harmony, Storyboard Pro i produ pro Producer. Czyli trzy programy. Nie ma tam żadnego Pro ani Studio, ale wydaje mi się, że właśnie kiedyś Tuneboom nazywał się Tuneboom Studio i chyba do kogoś innego należał, ale to może wymyślam. Możliwe. No, tego przyrodka Harmonika. uda nam się jakiegoś gościa, który pracuje w Tuneboom, zaprosić, to nam bardziej opowie o tym. Mhm. E, i, I ostatnia rzecz. Mamy też w tym pakiecie całym co, Adobe coś takiego, co się nazywa. Adobe Audition mm -hmm. i chyba najlepszą alternatywą dla tego jest e, Audacity, z którego korzystamy chociażby nagrywając podcast, chociaż, mamy, chociaż płacimy co miesiąc za, za, za Adobe Audition, to nagrywamy to i tak e, w Audacity. No, Audacity City też jest e, kombajnem, mm -hmm. który ma mnóstwo możliwości, jeszcze więcej wtyczek i jest naprawdę szeroko wykorzystywany. No chociażby dlatego, że jest darmowy, ale no, no jest no jest bardzo przyzwoity, jeżeli chodzi o nagranie. Jest mocno też, jest też mocno rozbudowany poprzez społeczność, poprzez community, są, są jakieś pluginy, skrypty do niego, więc, więc można sobie całkiem mocno go, nawet jeśli w tej podstawowej wersji czegoś tam nie ma, można sobie go całkiem, całkiem fajnie rozbudować. I to też jest jego, jest, jest, jego, to jest też jego plus. No, co tam jeszcze? Wiesz co? Coś o Dreamweaverze miałem powiedzieć, ale nie, nie, nie składam w Dreamweaverze nic, czyli mówiąc krótko do... HTML-ów, nie HTML-ów, taki program niestety, adobowy. to też nie jest, jest moja działka. Tak więc więc też nie się nie jakoś coś. bardzo mocno e, nie ma co na ten temat e, wypowiadać. E, ale na przykład e, ale na przykład e, myślę, że warto wspomnieć o alternatywach do Lightrooma. Lightroom też należy do, do, do Stajni. No Także tak, nie korzystam. dobiego. Wiesz co, ja e, w, niestety, niestety. Jakiś, no, ty, no ty też się gdzieś tam foceniem zajmujesz, ale nie korzystasz z Lightrooma, tak? Nie no, ja się fo oceniam ostatnio w ogóle nie A, zajmuję, okay, tak, nie korzystam, jak coś robiłem, to robiłem to w Photoshopie, bo lepiej mm -hmm. Photoshopa poznałem niż Lightroom, chociaż wiem, że e, szybciej rzeczy można tak, zrobić w Lightroom. zdecydowanie szybciej. szybciej. Znaczy jeśli chodzi o Lightrooma, to też tych, tych, ym, tych alternatyw jest sporo, ym, bo tam jest y, y, Darktable, ale z tych, które I ja kojarzę, tak, ale nie, wiesz co, ale z tych, które jako jaże, i gdzieś tam miałem okazję korzystać i które mogę w sumie polecić jako alternatywę, jako wybór, czy lepszą, czy gorszą, to już nie każdy sam oceni, bo aż tak dużo też z tym nie pracuje. To jest DXO Photolab e, i mm, on chyba nawet przez moment był w wersji darmowej, jakaś wcześniejsza wersja i Capture One e, też chyba był przez jakiś czas w darmowej e, wersji. E, tak, tak, tak, był, był na pewno przez moment w darmowej wersji, także jeśli ktoś szuka alternatywy dla Lightrooma, to te dwa programy mogę ewentualnie gdzieś tam, e, może polecić to za dużo powiedziane, ale gdzieś przypomnieć o, o ich istnieniu i, i ewentualnie zachęcić do e, sprawdzenia. I to chyba tyle z takich topowych programów Adobego. no bo jeszcze tam można było szukać innych e, aplikacji. Ale to myślę, że yy, myślę, że yy, to są te, te, te podstawowe, które z których wszyscy gdzieś tam, yy, z których wszyscy gdzieś tam yy, korzystają. Tak jeszcze szybko serkam. Media encoder. O wiem, że to w sumie ty i ja traktujemy jako, jako część czy Premiery, czy Aftera, no bo w, w tym, tym się eksportuje, ale jakieś alternatywy właśnie do takich typowych programów, które służą do konwersji plików, tak? Jednego formatu na drugi, no bo w sumie, no, tak nie biorąc pod uwagę tego, że programów jest mnóstwo, czy wersji takiej software'owej, czy przeglądarkowej. Nie wiem, kiedyś korzystałem z Any Video Converter. On jest chyba płatny. Kiedyś był darmowy. Okay. To z tego kiedyś korzystałem, no ale potem sobie ogarnąłem dużo lepiej enkodera i mm -hmm. teraz w sumie tylko z tego korzystałem. I, i trudno mi cokolwiek polecić, tak żeby, żeby to było po pierwsze coś konkretnego, a po drugie coś sprawdzonego. To wiesz co, ja mm, to co mogę polecić, jeśli chodzi o alternatywę do, y, do media encodera, to taki programik, to jest dość stary programik, dość y, archaicznie wygląda. To jest Przepraszam, program, który się nazywa MPEG Stream Clip. Tak jak to rozszerzenie MPG, tylko MPEG Stream Clip. To jest darmowy mm -hmm. zupełnie program. Tam można konwertować pliki pojedynczo, można w listę plików do konwersji za, zaimportować. Działa to fajnie, działa to dość, dość stabilnie, choć nawet porównując ten sam poziom kompresji media encodera do, do StreamClipa, to StreamClip wypluwa z jakiegoś powodu trochę, trochę, większe, trochę większe pliki. Jeśli chodzi też o inne, no to na pewno Handbrake. To jest też darmówka. Polecam. Ma już taki bardziej przyjazny interfejs i też można w nim konwertować w zasadzie wszystko, począwszy od najpopularniejszych MP czwórek, skończywszy na jakichś importowanych z DVD plików VOB no na, na większość dowolnych, dowolnych formatów. I teraz jeszcze jeden program Tylko teraz nie chcę... program Momencik. Yy... O jejku. Miałem ten... Czy tak, bo jest, jest coś takiego, co się nazywa FFMPEG. To jest zupełnie otwarty projekt. To jest tak naprawdę biblioteka... Służąca do konwersji, do eksportu plików z poziomu wiersza poleceń. Tak naprawdę z bibliotek FFMPEG korzysta chociażby skrypt, o którym kiedyś mówiliśmy, Background Renderer. Może korzystać. Mhm. Korzysta też z tego, co kojarzę ten skrypt w After Effects'ie służący do konwertowania do MP4 z poziomu After Effects, a teraz po zmianach. Nie wiem, czy e, Any codec się nazywa, a codec coś takiego. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, nie kojarzę. E, czekaj, momencik, już sprawdzę. Wiem, że się troszeczkę przeciąga, ale to są coś to dość ciekawe, moim zdaniem, e, alternatywy. E, mm, e, więc warto, moim, moim zdaniem, e, o nich... E, after Codex. O, tak się nazywa ten e, skrypt. Do, do eksportowania z poziomu After Effectsa do MP4 czy, czy, czy do H264, czy do innych tego typu, bo to, to od kilku wersji już nie możemy do MP4 eksportować. Bezpośrednio z Render Queue musimy przez, przez Media Encodera, co nie należy do zbyt, do zbyt szybkich do zbyt szybkich renderów. No, ale tak jak mówię, FFM, FFmpeg to jest biblioteka i obsługa z wiersza poleceń, dość skomplikowana rzecz, ale jest fajna, mm, mm, fajne GUI, e, też napisane, napisane zupełnie darmowo, czyli e, graphic, user interface. graphic User Interface. Dokładnie, do, do, do, do FFmpega, co czyni wtedy z FFmpega taki typowy, typowy konwerter, tylko niestety w tej chwili nie jestem w sobie za cholerę w stanie przypomnieć. Jeszcze szybko. Przez moment zainstalowałem sobie to i korzystałem i działało to naprawdę fajnie, naprawdę stabilnie. Avanti. O właśnie. Avanti. To jest FFMPEG Avisynth GUI. Polecam. Działa fajnie. E, daje naprawdę ogromne możliwości e, konwersji. A jeśli ktoś się lubi bawić wierszem poleceń, to jeszcze większe e, możliwości e, daje. To chyba tyle, bo się znowu bo się rozgadałem o jakichś no głupotach teraz. konwersji plików do media encodera, a pewnie tego, to nikogo nie interesuje, tylko takie osoby e, jak mnie, e, za co oczywiście e, wszystkich bardzo mocno Przepraszam, już kończy mówić, teraz mówi bardzo i kończy powoli program. Nie, nie kończy powoli, tylko kończy program. Mhm. Także dziękujemy bardzo, że nas dzisiaj wysłuchaliście. Tradycyjnie, jeżeli macie jakieś uwagi do tego, co powiedzieliśmy lub chcecie nas hejtować lub chcecie nas pochwalić lub chcecie po prostu z nami porozmawiać. To zapraszamy bardzo do kontaktu, kontaktu z nami. E, najlepiej przez stronę motionfreaks.pl kontakt poro znaczy... albo kontakt. Mhm. E, tam można nas złapać. Można też nas złapać na fanpage'u motionfreaks.pl e, na Facebooku oczywiście. E, zapraszamy też na Instagrama tutaj naszych prywatnych, czyli Emil Gawil, Marcel Wojtków oraz Poro Podcast, który ma własny, nie, Motion Freaks Motion ma własny. Ma, własny. Tak. Freaks ma własnego Instagrama, gdzie czasami się wrzucają rzeczy, a czasami nie. E, można też nas słuchać na, na wszystkich tych największych agregatach podcastowych typu Spotify, iTunes, Podcast FM. E, Stitcher. Mhm. Znaczy, jeśli jest jakiś system podcastowy, na którym, nas, na którym nas nie ma, a ktoś z, z niego korzysta, no, czy, że zaraz będziemy. to proszę o kontakt. To zrobimy tak, żebyśmy tam jednak byli. No ale jesteśmy na wszystkich tych e, największych agregatach podcastowych. Można także nas słuchać na, e, na YouTube. Na I oglądać kanale, nawet na YouTubie. Fricks. Można oglądać oczywiście linki też rzucamy na, na naszego Facebooka, także no zapraszamy do słuchania, zapraszamy też do lajkowania, obserwowania na tych wszystkich media społecznościowych oraz no jak najbardziej zapraszamy do kontaktu z nami niedługo planujemy odcinek z Q&A Mm -hmm. o czym poinformujemy na fanpage'u facebookowym oraz na pewno tutaj. Także no zaprasz... jeżeli ktoś ma jakieś pytania, tak. które by chciał zadać nam w tym Q&A, no to zapraszamy też do pisania. A nas. jeśli nie będzie żadnych będzie pytań. Będzie do tego specjalny formularz mm -hmm. albo, albo e-mail, tak to, to jeszcze na pewno ogłosimy. Na fanpage'u MotionFix.pl się pojawi ten formularz, więc tam, tam, tam proszę zapraszamy, zaglądać. Zapraszamy do tego. No i w tej chwili dziękuję Ci bardzo Emilu za rozmowę. Dziękuję Ci dziękuję bardzo bardzo bardzo, że nas słuchaliście. A jeszcze, przepraszam, dwie sprawy. Jeśli nie będzie żadnych, dwie krótkie sprawy. Jeśli nie będzie żadnych pytań do nas, to niestety Q&A będzie wyglądał tak, że ja będę zadawał pytania Marcelowi, a on będzie odpowiadał i odwrotnie. Więc prosimy o pytania. E... <śmiech> nie strasz ludzi. A druga kwestia, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jakiś temat, kto, o którym chciał chciał pogadać, albo chciałby posłuchać naszej gadaniny, gdzieś tam z naszych doświadczeń skorzystania, to też dawajcie znać, a pewnie, a pewnie gdzieś tam się do tego ustosunkujemy, albo zrobimy cały, cały odcinek na ten właśnie konkretny, branżowy lub okołobranżowy temat. Także także to tyle, to jeszcze raz dzięki Marcel. Ja też bardzo dziękuję. To się żegnamy, to papa wszystkim, cześć papa, się i do za tydzień. Pozdrawiamy, jo. do usłyszenia. Cześć.